W związku z zakończeniem planu pięcioletniego i w związku z rozpoczęciem kolejnej pięciolatki zaprosiliśmy dziś na znamienitego gościa z Rady Siedmiu Sędzimy. Oto ta Rada, zwana też jako turpozespół, kieruje naszą pracę. Zatem dziś jeden z tej Rady, nasz gość, się. Jak Państwo już założyli, zauważyli, dzisiaj troszeczkę krzyczę. Bo jesteśmy w hali ludowej we Wrocławiu, a tutaj pokłos jest wielki. No i Miesiek podobno źle słyszy. Zatem rada się zędzimy. Pieśku, który jesteś w tej radzie? Pierwszy spośród 7. wiesień. to ilu was jest? 7. Miesiek, czy to jest twój pierwszy zespół, w którym bierzesz udział? Pierwszy, drugą zespół w naszym kraju. Miesiek, a słyszałem, że ten zespół już od dawna działa, prawie 5 lat. Kiedy został uruchomiony? Zostaje uruchomiony na cztery miesiące przed terminem pierwotnie ustalonym w planie 5 lat. A czym jest dla Ciebie ten turbo zespół? Osiągnięcie to jest wspaniałym młode, Do reklamy, jedziemy dalej z pytaniami. Widzę tutaj dzisiaj w Kali Ludowej, w to mnóstwo, mnóstwo, ludzi, a mówimy, że jest was tylko siedmiu. No to ile was jest naprawdę? Iterizm. Aha, to dwa razy pięć. Tak, to jest. No dobra, Miesiek. Rozmawialiśmy już o planie pięcioletnim. Rozmawialiśmy o tym, ile was jest w zespołem i co on się. siebie Wiecie, jaką moc mają te wszystkie magnetofony i te wszystkie sprzęty do nagrywania głosu? 400 MW. 10 MW? Nie, nie ma 400 MW. 400 MW. No dobra, wiecie No dobra, trochę dużo, ale okej. Okay. Chciałem się dowiedzieć, gdzie zespół zagrał pierwszy koncert. Czy może tutaj? nie tylko tu, lecz w całym kraju. Koncept na pewno zapowiada się ciekawie. Po pałach, które widzę, wystający ze spodni, zapewnie będziesz grał na kotłach. Powiedz nam bliżej wieszku, co to są za kotły? Kotły od wysokich parametrów. Świetnie wieszku, świetnie. Powiedz nam, jakim produkt są te kotły? Racibolskiej Fabryki Kotłów. Koncert naprawdę zapowiada się ciekawie. Grupa Siedmiu Sędziwych będzie grała. Powiedz nam, piesku, a na czym będziecie rejestrować ten koncert? Taśmociągu. Na jakim taśmociągu wierzy? Chyba na magnetofonie. On też ciągnie taśmę w sumie, ale to się nazywa magnetofon. Zatem, wie się. Powtórz, powtórz jeszcze raz, bo to się wszystko nagrywa. Robimy z tego audycję, to się wszystko nagrywa i powtórz. Jeszcze raz, magnetofonie, aż ociągu. Wiecie, nie taśm ociągu, tylko magnetofonie. No, to no dobra, niech ci zostanie. No dobra, nagrywasz grupą siedmiu sędziwy, grupą turbokące i powiedz, jak długo trwa wasz koncert? Dziesięciolecia! Jak? Ile wie się? Może byś uściślił trochę, no przecież jak długo można tak grać? Ile wie się? Ile czasu? Cię, ale jak ktoś tak konkretnie by powiedział, ile dokładnie? 56, 56, 58, 68. Dzisiaj, no jak koncert, no to przychodzą ludzie. Jak przychodzą ludzie, to muszą mieć bilety. Więc powiedz mi. Ile będą kosztować bilety? Jakiej cenie będą? 400 milionów złotych tenisowych. Ile? No co ty? Naprawdę? Ile? 400 milionów złotych tenisowych. Jeśli ta cena chyba jest jakaś nieludzka, zaborowa. Komu chcecie wcisnąć te bilety za tą, za tą sumę? Konstruktor robotniku. Technikom, inżynierom, przedsiębiorstw zbudowaną wątkarzom. A u jeszcze? Górnikom i energetykom. Wiecie, kończymy to nasze nagranie, nasz wywiad. chciałbym Ci się spytać, czy może chciałbyś kogoś pozdrowić na sam koniec? Mamy dużo różnych znajomych. Tutaj jak już wspomniałem wcześniej nagrywamy i potem im to puścimy. Czy będziesz chciał tę kopię yy, na kasecie do magnetofonu? Taś pociąg Do magnetofonu. Taśmociągu. Nie taśmą, nie, nie taśmo... No dobra, niech będzie ten twój taśmociąg. Dostaniesz taśmę, W pokoju. Wyślesz kolejną z zaprzyjaźnionych krajów. Kaśmocząk, Magnetocząk, Choleka, Wiesiek, rozkaz, i kończymy, kończymy, kończymy. I chciałbym się zapytać, ile wyciągniesz kasy za ten koncert? Wiadomo, Grupa Siedmiu i Ty, liderem tego turbo zespołu, chciałbym się dowiedzieć, ile kasy za to dostaniesz? 400 milionów złotych demizony. A za co? Za co tyle kasy? pracę. Dobra, dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia Za następne pięć lat.